Na początku było słowo, wiele słów, wypowiedzianych przez Martina Lechowicza w ramach Odwyku, podcastu o Bogu po ludzku. No i mówił tak Martin przez parę lat, a grono jego słuchaczy się powiększało na złość innym podcasterom, których wciąż i wciąż słuchała ta sama garstka osób. W końcu w odwyku pojawiały się też nowe głosy, dużo nowych głosów i takich pisanych i mówionych i nawet o zgrozu dla innych podcasterów nagrywanych na wideo głosów. W sumie to taka wesoła sekta się zrobiła z tego odwyku. Sam nawet się do jej członków zaliczam. Dzięki niej poznałem Piotrka, odwykowego Skala Grima. Usłyszycie go w tym odcinku. A ja sobie ciankam jabłko. Inny koniec. Okej, okay, nagrywanie ruszyło. <głos> kreseczki skaczą, się znaczy czułość dobrą ustawiłem hmm. i poznaliśmy się teraz, jest coś w pół do ósmej prawie, no. czyli się poznaliśmy mm, trzy i pół cztery. godziny temu. No, no. nie więcej. A pierwszy nasz kontakt taki e, nastąpił przedwczoraj, wieczorem chyba. Chyba, chyba tak. Przez komentarze. No. Bo e, Jakiś czas temu... Kto to w ogóle tę mapkę robił? Nie wiem, czy nie Grabix. No, w każdym razie jeden z tych y, ludzi y, nawiedzonych, co na Odwyku przesiadują, no to y, postanowili zrobić dobrze Martinowi i y, y, y, zrobili taką Włóżmiowa. mapkę, żeby ludzie mogli się tam zaznaczać, że hej, słucham no. Odwyku, y, jestem z tej, a z tej miejscowości, jak ktoś będzie w okolicy, to może się nam uda spotkać. No zaznaczyłem tam siebie, ty zaznaczyłeś siebie i no i stwierdziłem, że chcę się z kimś zobaczyć w ten weekend. Odpowiedziałeś na komentarz, że też chętnie w niedzielę po południu. No i, I... jakoś tak wyszło. Skąd sposób? się wziąłeś na odwyku, tak w ogóle? Skąd się na odwyku? Na odwyku wziąłem się głównie z tego, że kiedyś znajomy, który też już sporo czasu, nie wiem, ze trzy przynajmniej lata, słucha. No po prostu podrzucił jakiś jeden odcinek, gdzieś tam jakiegoś linka podesłał. No i dzięki temu miałem okazję tam z jakimś tematem, który akurat mnie interesował się zapoznać, tak zaciekawiło mnie. No i Od tamtej pory stwierdziłem, że w sumie warto słuchać po to, żeby poszerzyć swoje horyzonty myślowe, żeby ze względu na to, że już jestem jakiś czas w jednym z kościołów protestanckich, to miałem okazję po prostu trochę inaczej popatrzeć na, na sprawy po prostu yy, Boga. Nie? Tak, bo to było takie podejście właśnie takie typowo yy, do ludzi, którzy do tej pory z Bogiem kompletnie nie mieli nic wspólnego, po prostu nawet nie wiedzą z czym to się je. Zaciekawiło mnie właśnie takie podejście. Zmartnia się z, chcąc nie chcąc zrobił taki kaznodzieja e, podcastowy. No i jak, jak ktoś zaczyna słuchać podcastów, no to, no to słucha tego coraz więcej, prędzej czy później musi trafić na odwyk. Jak tylko go to nie odrzuci w pierwszym momencie, takie, taka tematyka, no to wciągnie się, no bo fajnie się tego słucha. No i czasem zacznie coś, coś myśleć. No ale ty już wcześniej byłeś protestantem, a nie urodziłeś się jako protestant, nie? Nie, no, urodziłem się jako, no w rodzinie katolickiej, no to może być jako katolik w tym kraju, tak się mówi. No. Nie ma na zasadzie, że przyjmujesz coś, po prostu urodzisz się w rodzinie i przyjmujesz. Nie? Arabowie mają dokładnie czy żyć to samo. Nie? On rodzi się, to zostaje w zasadzie automatycznie Żydem, czy takim.. no religijnym Żydem, nie? A czy po prostu wyznawcą Allaha, nie? Jeżeli jest u Arabów. To no, zasadzie... z wychowaniem się przejmuje. No po prostu, no, nie ma niczego nadzwyczajnego. No i, no i tak byłem. No, trochę to zajęło, zanim tam zaczęło mi się coś w ogóle w głowie zmieniać. No w ogóle ten, cała ta, ta sprawa, zanim Boga poznałem tak naprawdę, to to jest ładnych ładny, Kilkanaście lat, już w tym momencie. Nie w którym momencie coś poszło nie tak, że, że zobaczyłeś ze ścieżki prawego katolika, tak już by ci y, przeszukowali jakiś moher, ale to chyba tylko kobiety noszą moherowe berety. Nie, no, moher na szczęście nie musiałem nosić, ale no, w zasadzie to się wcześniej zaczęło takie odchodzenie w zasadzie od typowego katolicyzmu, bo y, no, wszystko zaczęło się od y, y, tego, że y, jeszcze jako dzieciak zakochałem się w pewnej dziewczynie, nie? Ojej. To się przeważnie kończy w ten sposób, że człowiek zaczyna nie trawić całego świata, który jest wokoło. Wszyscy są źli, bo to. No zła mus... kobieta była, czy chciała innego? Chciała innego. Ech. Tak. To... No właśnie, <laughs> to, jest, to jest najgorzej chyba. No i, i. wiesz, no, trochę się człowiek podłamał, nie. No i. Tak, w tym czasie właśnie, kiedy złapałem doła, no to starszy brat, mam 4 lata starszego brata, no słuchał mocnej rockowej muzyki, słowa metalu, no to też się wciągnąłem w to. No i, no wiadomo jak takie stereotypowe patrzenie na, na, na muzykę właśnie taką mocną rockową czy metalową, no to sataniści, nie? No ale to trochę tak jest, że niestety ta tematyka jest trochę monotonna często. I mimo wszystko te, te nie wiem, okultystyczne, te, ta nienawiść to jest po prostu często propagowana w tych kawałkach. No. Nie każdy nie wszędzie. Niektóre kawałki mają ma, ma bardzo głębokie podejście do, do życia. W większości nie da się rozpozna rozpoznać tekstu, bo to polega na jak najmocniejszemu waleniu. A to dźwiękiem. nie, to, za, to zależy, to zależy. Zazwyczaj, przynajmniej to... jeżeli chodzi o ten poziom e, garażowych Znam, zespołów. Nam... Ostatnio tak, byłem tak. na takim koncercie i to była masakra ani jednego ani jednego słowa, ani no, nie usłyszałem, trzeba, tak. Tylko czułem taki niepokój cały czas. Nie, nie, nie ma klimaty jestem delikatnym człowiekiem. Ale to wbrew pozorom, dobry metal to wcale nie jest e, tylko właśnie walenie po garach, nie? Tam, Są zespoły, które grają bardzo fajnie, jeżeli chodzi, na przykład z symfoniami, nie? No, no. To, to tego też jest sporo i, ja właśnie w tym momencie bardziej w tym kierunku, a nawet taki progresywny rock bardziej niż, niż, niż taki typowy metal, ale, że tak powiem, kapele typu Iron Maiden czy Metallica też gdzieś tam się potrafią przewinąć, nie? Ale wracając jeszcze trochę do tego, co na początku tam mówiłem, no to tamto e, słuchałem takiej muzyki no dosyć mocnej, takiej no, nacechowanej już tam, elementami. E, była taka, no jest taka kapela, nazywa się Ace Earth. I mają parę takich kawałków, które po prostu, jest, teraz mogę powiedzieć z tej perspektywy, że jest z nimi coś nie tak. W sensie mają coś ekstra, jakąś taki bagaż duchowy, który potrafi człowieka gdzieś jeszcze wyprowadzić dodatkowo. Bo słuchają dużo kawałków z różnymi tonacją, różnymi tekstami, ale są, jest parę kawałków, nie tylko ich zresztą, co y, y, y, powodują, że człowiek narasta agresja po prostu. Jeden z kawałków wcale nie jest jakiś, nie wiadomo jak mocny. I no tak po prostu jest, są po prostu fakty. No i tak się wkręciłem trochę właśnie w takie taki, taki klimaty. Zacząłem czytać dużo fantastyki. W pewnym momencie nawet zapisałem się do Bractwa Rycerskiego. Fajna rzecz. Fajna rzecz, jak ubierzesz się w też całą tą zbroję, dostaniesz, no, można być treningowy, bo to też podobnie ważne, ale jak dostaniesz was do ręki, ubierasz się w całą tą puszkę, duży hełm i się lejesz. Więc taki sport, też jest... możesz się wyżyć. I w zasadzie, zrobienie nie chce krzywdy jest w zasadzie prawie niemożliwe. Jak masz do, dobrą zbroję. No i w takich klimatach się kręciłem. Ja my też tam wyjeżdżaliśmy na konwenty fantazy. Nie wiem, czy się orientujesz co to do końca jest. Tak, tak, jasne. Mam takich znajomych, którzy też często występowali w podcaście o, i oni, oni e, akurat e, są nie wiem, czy, czy byli, byli czy dalej są e, wikingami z dziewiątego wieku, Dzi XIX-11 XI wiek, mhm. o, coś takiego. No, z łuku strzelają. A to tam też, mówi różne. No my, ja na przykład zaangażowałem się ile? trzy razy byłem na Orkonie tak się nazywa taki like, konwent. Pierwsze było to w Mirowie, to jest na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Teraz nie wiem dokładnie gdzie oni tam się odbywają, ale też się tam w okolicy przenieśli To był Mirów w Bobolice, bardzo fajny teren No i była tam jakaś pół roku bywała, zbierało się do tego materiał Żeby napisać tam jakąś historię swoją i tam był jakiś taki ogólny zarys tego co tam ma być Taka była tak zwana gara główna na trzy dni trwała no i były jakieś tam larpy poboczne, czyli można było sobie gdzieś tam... Były codziennie jakieś tam questy, można było jakiś taki krótki scenariusz zagrać, nie? Miałeś sobie kilkanaście osób, każdy jakoś tam się wierał tak klimatycznie, robił sobie tam miecz z PCV-ką oklejony tak, żeby to było bezpiecznie nie? i się to ok, no... Teatr do Coś tego typu. Tylko, że bez ta widowni. Tak, z widownią też, bo to było na, na tych skałkach, no tam czasami się spinali, nie? Mi się zawsze podobało określenie, nie? Tam. Wypadamy gdzieś tam, yy, yy, że to, tam to się ktoś kryje, kryje, nie? Już ja widzę na no, tym krakami, nie? bo na tej skałce, nie? nie? patrzymy, to tylko trale skałkowe, czyli czy to się finali <grym> Ale klimat był fajny, nie? I yy, to trochę tak wciągało, no, ale za tym, że, że to no, właśnie była fantastyka, i różne takie, te, yy, no i trochę związane z muzyką metalową, no to chcąc, nie chcąc, trafiłem do, na, na takich ludzi, którzy po prostu. Bawili się czymś więcej niż tylko dobrą zabawą. Czyli po prostu takich, e, no, szarlatanów, ludzi, którzy e, bawili się po prostu magią, jakieś tam wywoływanie duchów też gdzieś się przewinęło. I to, wiesz, niekoniecznie trzeba było wywołać duchy, żeby, wiesz, e, się z takimi, no, nieprzyjemnymi mieszkaniami spotykać po prostu, nie? i tam, no, byli ludzie, którzy po prostu mieli też sobie pełną, wiesz, nienawiść do różnych rzeczy, do różnych ludzi. No i tak rozpozyczeni okultyści po prostu, nie bawili się jakimiś tam bożkami czy coś no takich ludzi wbrew pozorom wcale nie jest mało. Tak, tak, tak parę lat temu jeszcze prowadziłem wtedy swój poprzedni podcast Wsiok się nazywał no, no no to zdarzył mi się odcinek rozmawiać mi się zdarzyło z dziewczyną, która była taką początkującą czarownicą no i Ty tych starosłowiańskich bogów tak, tak wyznawała troszkę, no niepokojące momentami sprawy. No niepokojące o tyle, że e, ci ludzie naprawdę się bardzo mocno w to angażują i ja mogę w tym momencie powiedzieć, że e, nie ma przypadku, jeżeli chodzi o, o różne niepokojące rzeczy, które się dzieją wśród takich ludzi. E, tam za tym stoi coś więcej niż tylko E, że oni tam w coś wierzą, nie, tam, e, no, jest jakaś duchowość, która za to odpowiada, Prótko no, naz nazywając, no, jest jakiś demon, który po prostu e, robi za tego bożka. Jak coś zaczynasz wierzyć, to w pewnym momencie coś się pojawia. No i to jest szokujące, że w dzisiejszych czasach czarownice i tacy różni ludzie są. I, i, są. I to nie są pojedyncze przypadki. Oczywiście, że nie. E, jest taka książka, nazywa się Piękna strona zła, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. E, warta przeczytania. E, sporo tych rzeczy, które tam się działy, tak no w jakiś sposób miałem z takim styczności i widziałem może nie aż tak, tak spektakularne tam do mnie żadna głowa cię tam nie gadała ale e, widziałem różne rzeczy, które się działy i e, naprawdę mogę ręczyć, że ta książka w większości przypadków jest po prostu e, prawdziwa. To, co on opisuje. Czyli no. co tak na przykład widziałeś? Co, co, co, widziałem, no, co widziałem, no jak y, można było ludźmi manipulować, po prostu nie robiąc w zasadzie zupełnie nic. No, coś w zasadzie, no, no zaklęcie, robisz po prostu zaklęcie, nie? I nagle człowiek jest gotowy zrobić to, co ty chciałeś, nie? Bez żadnego naginania w zasadzie Są różne rzeczy, są e, e, albo e, kogoś przeklinasz i komuś coś się dzieje. I to działa. No i to Aha. działa, i to jest, wiesz... W tamtej książce był taki przykład bardzo obrazowy, też fajny, znaczy fajny, bardzo pokazujący działanie takich rzeczy. To ona sobie tam, ta albuna bohaterka w pewnym momencie wzięła i przeklała koleżankę, bo coś tam, coś tam. I... E, niby nic groźnego, ale... E, co tam było? że Żeby miała... E, tam coś wymyśliła, żeby miała zakrwawione ręce, nie, bo tam coś, coś się pokłóciły bardzo, coś, nie? Następnego dnia dziewczyna przyszła w rękawiczkach. Zaciekawiło ją, dlaczego? Okazało się, że farbowała koleżance włosy na rudo i ręce miała prawie po łokcie miała w takiej krwistej czerwieni. Nie mogła tego domyć w ogóle. Niby, niby przypadek, ale e, wiesz, tam się takie rzeczy też działy, tam tych opisów jest dużo. Generalnie, sama książka opisuje, można powiedzieć jako pamiętnik nawróconej czarownicy. Bardzo mocna książka. No dobra, w to, takim środowisku byłeś? E, ciekawe środowisko, ale, ale takie takie no, no, niekoniecznie przyjemne. Niech no nie... i, i jak wylądowałeś e, w, wśród tam protestantów? No to właśnie wie, Później, jak zmieniłem tam się jedno, barstwo, w którym byłem rycerskim, się rozwiązało, przyszedłem do innego. Dobra Orli Gniazd, no i tam właśnie spotkałem taką kumulację takich właśnie yy, niezbyt przyjemnych ludzi. Myślałem, że tak powiem, że zawodowo zajmowali się niektórzy. I yy, no, była taka akcja, yy, yy, że poznałem tam dziewczynę, yy, która okazała się być chrześcijanką. Nie była w, w protestanckim kościele, tylko takim, no, powiedzmy, domowym, czyli można powiedzieć, taki najbliżej biblijnego yy, wzoru. Rodzice byli tam nawróceni, nie? I tam się spotykali w jakiejś tam większej grupce. no ale to nie szydem jakiegoś tam kościoła nie baptyści, zielonoświątkowcy, wolni chrześcijanie i tak dalej, tylko po prostu taki. No ludzie, którzy po prostu w Jezusa, nie. No i no i ja tą dziewczynę wyrwałem. Jak się okazało, do tej dziewczyny był taki wiednoszek ludzi. Tam było chyba z pięciu czy sześciu kandydatów po prostu, którzy bardzo zabiegali, żeby z nią chodzić. Nie założyło. by się, się... się udało. No, ten nowy przyszedł 2-3 <laughs> tygodnie nie, i nie zaczęliśmy ze sobą chodzić, nie? Strasznie, no, się, okay. strasznie się nie spodobało co niektórym. Pamiętam taką sytuację jedną, jak biegałem sobie na początku przed treningiem wokół sali, nie? No i tak w pewnym momencie coś tam w materadza takiego mocno walnęło. nie? No to się później odlewnie dowiedziałem, że, że, że gościu to porę, we mnie rzucił. <laughs> to, to był jeden z ostatnich moich treningów. <laughs> okay. Stwierdziłem, że to. To chyba przestaje być zabawne. No i no jak właśnie wyszliśmy z tego, tego, tego bractwa. Z że to jest trochę głupie. Znaczy, trochę szkoda, bo, bo sama idea rycerstwa mi się podobała, natomiast no, trzeba było to swoje życie zadbać. No i jak wyszliśmy z tego bractwa, no to no, byliśmy ze sobą, może jakiś rok byliśmy ze sobą. Ja w tym czasie e, zacząłem zastanawiać się na temat Skoro, skoro jest szatan i widzę po prostu różne rzeczy, w ogóle w tym czasie w ogóle zacząłem bawić się magią, taką y, trochę bardziej zaawansowaną psychologią, można powiedzieć. Nie przeczytałem ani, ani jednej strony o psychologii, dostałem mnóstwo rzeczy takich, y, że y, jak teraz na tych te spotkaniach, chociażby tej grupki odwykowej, co mamy, to y, tam mam, mamy psychologa takiego wiesz, zawodowego, no to okazuje się, że ja mnóstwo rzeczy, które, które ja po prostu czy, nic nie wiem skąd, dowiedziałem. No to to jest jako fachowa rzecz, nie? Poza tym potrafiłem rozpoznawać charakter ludzi po tym, jak się na chwilę, chwilę na nich popatrzyłem. No Jakieś przyrównywanie cech różnych ludzi, których znam do po prostu ze sposobu poruszania się. No to jest dosyć skomplikowane, ale mm, patrzę się na gościa 10 sekund i mniej więcej mam jakiś pogląd o, o tym, jakim on może być. W tym czasie dosyć mocno nienawidziłem generalnie większości ludzi. Po prostu, to nie było, no, nie ukrywając, to miało dużo na to miała wpływ muzyka, dużo miał na to książki, które też czytałem, właśnie fantastyczne. Szczególnie mi się podobały takie z, ze świata y, Forgotten Realms. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, ja w fantastyce to tylko te podstawy. Tolkien Sapkowski. A Baldur's Badur Gate grałeś, może pewnie? Nie nie nie nie, nie, nie, nie nie, grywam w gry, nigdy nie w Gry za bardzo. Ale no to pewnie to większość będzie wiedziało, o co chodzi. To jest właśnie taki świat, ten fantasy, Tam były takie mroczne elfy, takie pod ziemią Bardzo z, m, ciekawa kultura, jeżeli chodzi o taki cały pomysł. Rządzone przez y, y, kobiety, taki świat, y, gdzie miały swoją boginię. mężczyźni to byli tak, tacy podrzędni bardzo. I no, praktycznie sama nienawiść. Tam ambicje były takie, chore. No i wiesz, czytając takie rzeczy, słuchając takiej muzyki, no, mając takie, i inne przykłady też ludzi, z którymi się spotykało, no, po prostu nie za bardzo lubiłem tych ludzi, żeby nie powiedzieć, że nienawidziłem w większości przypadków, nie? No i to. Na no średnio to było przyjemne, no i w tym momencie zauważyłem, że jest ktoś taki jak szaton. Ja w tym momencie no, dałem mu przyzwolenie, żeby to działało w moim życiu, bo Chcę wtedy że fajne, że, że fajnie, może coś dostanę, nie? Skoro tak to wygląda, czasami tak o innych, nie? No i faktycznie miałem na przykład kapitalną pamięć. Natomiast w szkole średniej e, przeczytałem stronę A4 na no, jakiś tam sprawdzian, tuż przed sprawdzianem. 15 minut miałem przerwę, przeczytałem taką stronę, nie? Później było... Yy, nie trzy pytania były, które w zasadzie na no, całą tą stronę były do napisania. Napisałem słowo, słowo, co było w zeszycie. Nie mając zeszytu otwartego. Miałem tak kapitalną pamięć, że to po prostu było nie do wiary. Yy, I... Jak zacząłem się z spotykać, no to... Yy, no, no, Najdużo bym gadała o Bogu, nie? Założyłem, skoro jest szatan to musi być Bóg. No bo skoro jest jedno, jakoś istnieje, to musi być drugi, nie? Nie, nie powiem, żeby mnie jakoś ciągło do tego. No ale przez ten czas to zacząłem, że tak powiem, to zwracać na to uwagę, nie? No ja w pewnym momencie zacząłem stwierdzać, że... że chyba cholera mm, zrobiłem źle, z tą stronę chyba poszedłem. Bo chyba to jest nie, coś nie tak, że skoro nienawidzisz wszystkich ludzi wokół siebie prawie. No i tak to sobie trwało. E, wróciłem nie, w, w tym czasie na no, do kościoła katolickiego, zacząłem chodzić na jakiś tam e, czasem mniej więcej niż raz w tygodniu, nie, tam starałem się spełniać te wszystkie dospowiedzi i tak dalej, jak to katolicy mają? Przeważnie. No, no i kadar, dalej mnie ona mówiła o Bogu, ale dalej jakoś tego tak nie przyjmowałem, nie? W sensie, no ja widziałem to po swojemu, nie? Tak jak to mnie nauczyli, nie? Że Bóg jest dobry, trzeba to zasłużyć i tak dalej, nie. No i w pewnym momencie okazało się, że, że jakoś nam przestało nam pasować nie i tak z dnia na dzień w zasadzie się wszystko skończyło, nie? rozeszliśmy. No i miałem takie straszne 3 miesiące, takie... strasznie się zdołowałem z tym, że się rozeszliśmy. Uważałem, że to była moja wina. Pewnie po części tak było, ale jak to mówią, każdy kij ma dwa końce, więc... Ale to nic nie zmienia faktu, że, że strasznie to przeżyłem. I długo się z tym męczyłem i zastanawiałem, przypomniałem sobie wszystkie te rozmowy, które były. I przypomniałem sobie to, co ona mi mówiła, że mm, to wszystko jest za darmo, co Bóg nam dał nas zrobił. Że Bóg jest dobry i On nie chciał tego, żebyśmy po prostu e, marnie skończyli. Nie chciałbym też, żebyśmy się nawzajem krzywdzili, co też jest dosyć mocne, bo do tej pory jak kogoś nienawidziłem, no to... Robiłem to dosyć szczerze i za bardzo ludzie też na mnie nie No i e, nagle mnie tak otrzeźbiło, że, e, że ja cholera nie chcę taki być. Że to nie jest fajne, skoro krzywdzę ludzi w jakiś sposób. I mm, to było w, w katolickiej święto zmarłych. Pojechałem do jej ojca. Jej ojciec to jest... No, taki dosyć, dosyć fajny kaznodzieja, można powiedzieć. Taki gość, który fajne wykłady. Nie? I gość jest naprawdę bardzo inteligentny. Pojechałem, pogadaliśmy sobie. Byliśmy taki długi, wieczór żeśmy gadali ze sobą o różnych trudnych sprawach. I po raz pierwszy się pomodliłem tak szczerze do Boga. Nie, nie do jakichś tam. Świętości, wszystkie nie do Maryi, nie próbowałem kombinować, tylko tak. No, do Boga, prosto, nie? Bez żadnych y, wyłączonych tekstów, tylko tak od siebie. No i. Okej, okay, zrozumiałem, że. Że jeżeli y, faktycznie Bóg ma być, no to ja bym potrzebował też y, być wśród jakichś ludzi, którzy, którzy coś więcej wiedzą niż ja. Nie bardzo mi się uśmiechało być na u nich w kościele, no w końcu z dziewczyną się rozstałem i nie za bardzo to widziałem, żeby w ogóle się tam spotykać wtedy. Więc, a jedyny kościół jaki wtedy znałem to był, to byli baptyści tutaj w Krakowie. No i tak pomyślałem, może tam się przejdę Ale zanim to jeszcze zrobiłem, wieczorem przejechałem do domu, Siedziałem tak z dwie godziny i zastanawiałem się nad tym, co, co o czym gadaliśmy przez ten, ten wieczór cały. No i tak w końcu stwierdziłem jak boże, jak, jak faktycznie jest jesteś, jak istniejesz, to ja Ci oddaję całe swoje życie, wszystko. Tylko mnie zmieni. I stało się coś dziwnego. Powiedziałem te słowa i nagle... Zrobiło mi się cholernie gorąco, ale jednocześnie było mi zimno. Nie potrafię tego opisać słowami, bo po prostu mi brakuje słów w tym momencie. nie? Z jednej strony było mi środku strasznie gorąco, a z drugiej strony tutaj jakby ktoś mnie oblał... Coś mi... jakby panika, nie? No, coś, coś, coś, co ten, coś, ten deseń, nie? I Coś się zmieniło, nagle tak... Jakoś inaczej się zacząłem czuć, jakoś inaczej zacząłem na to wszystko patrzeć. No, Głupie mi się trochę tak zrobiło. Bo nie bardzo wiedziałem, o co chodzi jeszcze. I... Taka myśl mi przyszła pierwsza do głowy... W ogóle nie wiem skąd, bo ja tak... To niektóre rzeczy to ja taki... Niezbyt odważny byłem. Ale przyszła mi do głowy myśl, która brzmiała ni mniej, ni więcej... No to teraz idziesz, powiedzieć rodzicom, że nie jesteś katolikiem. Ostra... No ostra... Szczególnie, że... Znając moją matkę, to ja byłem pewny, że mnie z wyrzucą. Biorąc pod uwagę, że byłem w tym momencie w ostatniej klasie techniku, tak średnio mi się to uśmiechało. Nie bardzo wiedziałbym, gdzie był mi nizień, mnie wywalili. No to... Ale to była taka mocna myśl, że w ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby tego nie zrobić. Więc zacząłem się po raz pierwszy sam modlić, żeby... Żeby mnie tej chałupy nie wyrzucili. Bo głupio będzie. No i... Faktycznie poszedłem, siedzień oglądali telewizję. Poszedłem, chciałbym coś mu powiedzieć. Słuchajcie, nie jestem już katolikiem. Nagi. Jakby ktoś wyłączył dźwięk, to było się strasznie cicho. Ojciec miał tak grubową minę, że myślałem, że, że po prostu zejdę, że. No po prostu się bałem zwyczajnie, że faktycznie zaraz wylecę z domu po paru nastu sekundach, które trwały prawie, że wieczność, usłyszałem tekst, którym mnie zwalił z nóg. Teraz się śmieję, ale to takie zabawne nie było, jak ty mówisz. Dobrze, akceptujemy to. Tylko nie mów babci. Po prostu <śmiech> mi starałem, że zajdę. Podoczekali, aż do powie, że jesteś gejem. Nie, na szczęście nie musiałem. <śmiech> I... W zasadzie, tak jak się wydawało, jedyne miejsce, gdzie, gdzie mi się wydawało, gdzie mógłbym być, no to poszedłem. Nie? I okazało się, że, że w tym, tym, w kościele, tym zboże. E, no, no, ciekawe rzeczy się dzieją w ogóle. No, spodobało mi się w ogóle. E, choć na, na początku chodziłem jak katolik, taki typowy. Wchodziłem do kościoła. Nabożeństwo trwa o godzinę dłużej niż w kościele, więc to trochę czasu schodzi. No, ale jakoś to te, no, trzeba zrobić swoje. Przesiedziałem, wychodziłem na radę. i tak nie wiem, z półtorej miesiąca w pewnym momencie hmm, taka ola zaczaiła się przy wejściu i nie udało mi się wyjść. <grywka> Zagadałem trochę pod zastępem zaciągnęli mnie na dół do kawiarni po nabożeństwie. No i tak poznałem tam jak, jakichś ludzi, no, zacząłem się tam z nimi e, coś więcej spotykać. Okazało się, że we wtorki jest e, grupka biblijna, gdzie można po prostu zastanowić się nad tym, co w ogóle, o czym Biblia mówi, czy to ma sens. No, to nie było na zasadzie, bo Biblia mówi tak, tylko można było wypowiedzieć się, zastanowić się, fajna sprawa. No i no, zacząłem no. tych ludzi po, trochę poznawać no i tak w na zasadzie zostałem w ogóle tak czuję się, że to, to było dobre miejsce, do którego miałem w ogóle przyjść i że tam Bóg trochę też nam no, tak pokierował, że e, to mimo sobie co tego, że jestem warunycym głup po prostu, to, to sprawiło, że trafiłem na super ludzi i no mam teraz po prostu świetnych przyjaciół to ludzi, których po prostu mogę którym mogę powiedzieć cokolwiek bez jednego e, strachu, że mnie będą osądzać o coś. Nawet jeżeli to będzie wyjątkowo idiotyczne, co zrobię. To jest, to jest super. Wiem, że tak powinno być w ogóle do, każde, do każdego, ale nie, nie jestem idealistą. Wiem, że mieć miłość do kogoś, to jest zerą trudna sprawa. No właśnie tak umówiliśmy się, skorzystając z tej matki odwykowej. Dzisiaj zgadaliśmy się, że na Placu Inwalidów no, po 16 jakoś się spotkamy. No, no i zadzwoniłeś, że jesteś. Podszedłem i zaprowadziłeś mnie do miejsca, obok którego przechodziłem wielokrotnie, ale nie miałem pojęcia, że tam jest coś takiego fajnego. Po prostu zaprowadziłeś mnie na obiad do tego. No. Kościoła, nie? Do, do tych ludzi. Kościoła w, w rozumieniu ludzie. No, to jest. Ej, fajne to było. W ogóle no niby nasłuchałem się i na odwyku, i na różnych takich innych e, stronkach, że, że coś takiego ma miejsce, ale pierwszy raz miałem okazję w czymś takim uczestniczyć. To jest, to jest właśnie to, to jest. Kościół to nie znaczy budynek, kościół to nie znaczy nabożeństwo, czy msza, czy coś takiego. Kościół według mnie oznacza ludzi i e, to jest coś zupełnie innego niż słyszy się ogólnie. Idąc do kościoła ludzie mają na myśli jakąś świątynię. E, ja jako chrześcijanin mogę powiedzieć idąc do kościoła idę do ludzi i ja chcę z tymi ludźmi spędzać czas, bo to są w zasadzie moi przyjaciele. I jesz z nimi obiad, jest to kilkanaście osób tak. i się rozmawia, siedzi się parę godzin tak. razem i to jest fajne. I można pogadać sobie o zupełnych, trywialnych sprawach, jakichś pierdołach, tak samo poruszyć jakiś poważny temat czy jakiś problem. Podoba mi się też bardzo to, że e, jak okazało się, że taki jeden z nas, no, takie małżeństwo, po prostu w pewnym momencie no, nie on nie miał roboty. No, urodziło im się dziecko, więc jego żona też nie pracowała. W pewnym momencie zaczęło im się to, co sobie uzbierają, zaczęło im się kurczyć po prostu finanse, nie? No, tam w międzyczasie znalazł jakąś tam robotę, ale zanim za, zaczniesz zarabiać jakieś przyzwoite pieniądze, jakiś okres próbny, który dostajesz najmniejszą stawkę, jaką mogą ci zaproponować przeważnie. I e, fajne było to, że w pewnym momencie mogli zrozumieć, że oni nie są sami. Że. Nawet, gdy będzie ciężko i będą musieli zaciskać pasa, to ktoś im się dorzuci do tego czynszu, kto ma. Ktoś im e, podrzuci e, chleb czy zaprosi na obiad po to, żeby oni nie musieli się tak bardzo z tym męczyć. To jest super, że, że nie jesteśmy po prostu w tym wszystkim sami, że jest ktoś jeszcze. No to tak górnolotnie brzmi. A to, też jak wychodziliśmy, no to to się mnie spytałeś, i e, jak się podobało, no to, to powiedziałem po prostu, że hej, to było e, zwykłe spotkanie znajomych, z którymi dodatkowo e, można e, poruszyć temat Boga e, i, i się nie krzywią jakoś dziwnie. A poza tym, no to, jaki kościół? To, to, to, to przecież znajomi. No to jest, no. na tym właśnie to tak polega. Na tym to By, powinno polegać, że to po było przyjaciół. fajne. to By po przyjaciół i tyle, nie? To jest, to ko kościół takim rozumieniu, Oczywiście znaczy jest coś więcej, bo... E, Nasze poglądy tak naprawdę do momentu spotkania Boga były kompletnie różne nie? i każdy z nas ma swoją historię, ale wiąże nas to, że każdy z nas ch e chciał w pewnym momencie poznać Boga i iść za Nim. I, i nas właśnie, Pomimo tego, żebyśmy tak kompletnie różni, połączył nas Bóg w zasadzie nie? i to wszystko też On zespala. Ja wiem, że te słowa są takie właśnie górnolotne, jak nazwałeś, ale szczerze mówiąc nie potrafię tego inaczej nazwać, jak po prostu to jest taka, to jest taka grupa przyjaciół, która została połączona e, przez kogoś, takie coś, coś ekstra. Fajne. Już tak nie chcę przedłużać tego odcinka. Na koniec yy, przedstaw się jeszcze. Jak chcesz powiedzieć jakieś zdanie, jakim, jakąś mądrą myśl, to też możesz. Mądrą myśl. Przedstaw się przede wszystkim. Zawsze e na końcu się każe ludziom przedstawiać, bo jak na początku to się przedstawi, no to, to potem e, tego nikt ze słuchaczy nie będzie pamiętał. A jak na końcu to już znam tego człowieka troszkę z jego opowieści. Jestem Piotrek, pochodzę z Krakowa. Niektórzy mogą mnie zazwyczaj kojarzyć jako z Kalagrin. szczerze mówiąc, tylko mi nic nie przychodzi jeszcze do głowy, a może się przyjdzie. No i niestety Piotrkowi nie przyszła na zakończenie żadna złota myśl do głowy, taka myśl, która by odmieniła życie nas wszystkich i w takim wypadku no to jeżeli przyjdzie wam kiedyś umierać i tak spojrzycie z dystansem na swoje życie i stwierdzicie, że do niczego nie doszliście, no to możecie całą winę zrzucić na niego, bo wam nie powiedział na czym życie polega tą swoją złotą myślą. Tak, a ogólnie to naprawdę fajny z niego gość. Yy, a co w następnym odcinku? No, <śmiech> znowu, znowu muszę przyznać, że plany mi się pozmieniały, zdezaktualizowały innymi słowy. Znowu ktoś stwierdził, że mnie nie lubi i nie chce ze mną gadać. Może uda się skombinować coś innego, a jak nie, to wciąż, wciąż mam sporo rzeczy w swojej szufladzie, które czekają na chwilę, żebym przysiadł nad nimi i je zmontował w naprawdę fajny odcinek. Może coś ala kulinaria powstanie. Zobaczymy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Komentujcie, bo e, ostatnio stwierdziłem, że komentarze to jednak fajna sprawa i potrzebuję teraz parę komentarzy. Myślę, że jak będą dwa, to, to będzie wielki mój sukces i będę szczęśliwym człowiekiem przez całe pół godziny. Dobra, wiecie co? Dociągnę ten odcinek do pełnych 40 minut, żeby więc zapełnić te parę chwil wspomnę szybko o paru rzeczach, które mi przyszły na myśl. Na przykład o tym, że wczoraj był 1 kwietnia. Prima, aprilis. I jakoś w przedszkolu to bardziej mnie to ekscytowało. I tak sobie myślę, że jedynymi osobami, które mają z tego frajdę to są właśnie małe dzieci i smutni, poważni ludzie, co mają siebie za wielkich krajzoli w tym dniu przyjęło się w końcu, że można robić wtedy suche kawały i to jest w dobrym guście według tych smutnych, poważnych ludzi. W wiadomościach nawet robią fałszywe materiały, a później przez 5 minut tłumaczą, że to tylko żart, bo prima aprilis i to jest żałosne, to jest smutne. Suchary przecież są dobre na co dzień. Takie zwykłe codzienne suchary, zwłaszcza jeżeli osoba, e, ofiara tych niewybrednych kawałów cierpi, bo jesteśmy złymi ludźmi i, no, i zrobiliśmy komuś przykrość, a nas to bawi i się śmiejemy, patrząc jak ta osoba zwija się w konwulsjach i cierpi. Tak, to jest znacznie bardziej zabawne, tak myślę. E, co innego jeszcze? No Na przykład to, że na pierwszy dzień wiosny oh, nie wiedziałem, że to wtedy jest pierwszy dzień wiosny. Jakoś tak mi zupełnie wyleciało z głowy, że 21 marca to pierwszy dzień wiosny. Piątek był. Wieczór zmęczony. Stwierdziłem, że a, przejdę się z kolegą na Kazimierz i tam y, spotkaliśmy przechodząc przez Kazimierz spotkaliśmy nie, o tym może opowiem innym razem, bo to jest myśl nieco bardziej rozbudowana, jak to można natknąć się na trzy różne religie, wszystkie rozśpiewane, a każda tak różna, diametralnie różna od pozostałych. O tym by można było zrobić naprawdę pokaźny materiał, więc to może zostawię na kiedy indziej. Wspomnę jeszcze tylko szybciutko, że pojawiło się parę nowych podcastów i moją uwagę przykuł e, zwłaszcza podcast o nazwie 100 gram popkultury. Na razie są dwa odcinki, niestety nie miałem okazji wysłuchać. Może tam parę minut e, wysłuchałem pierwszego odcinka. Jednak e, wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego. Chyba to będzie jakiś kombinat taki e, podcastowy, w którym różne znane głosy gąbkami spadła. E, różne znane głosy mm, opowiadają o popkulturze. No, nawet głosy o których już niektórzy z nas zapomnieli, bo dawno się te głosy nie udzielały w świadku podcastowym. Z jednej strony kolejny podcast o popkulturze, z drugiej strony może to będzie tym razem coś ciekawego. Coś ciekawszego dla, dla nas, dla osób, które siedzą w podcastach autorskich. No to tyle. Na razie. Hej.